Rozdział jedenasty Potem dana mi została czcina podobna lasce. I stanął przy mnie anioł mówiący, Wstań, a zmierz Kościół Boży i ołtarz i tych, którzy w nim chwalą. Ale sień, która jest przed Kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej. Albowiem dana jest poganą, a miasto święte podepczą przez czterdzieści dwa miesiące. Lecz dam je dwóm świadkom moim, którzy prorokować będą przez tysiąc dni dwieście siedemdziesiąt obleczeni w wory. To są dwa drzewa oliwne i dwa lichtarze postawione przed obliczem Pana ziemi. A jeśli by im kto chciał szkodzić, ogień wychodzi z ust ich, który pożera nieprzyjaciół ich. Albowiem jeśli by im kto chciał szkodzić, tak musi zabity być. Ci mają moc zamykać niebo, aby deszcz nie szedł we dni prorostwa ich i mają moc nad wodami, aby je w krew odmieniali i uderzyć ziemię wszelką plagą, ile kroćby chcieli. A gdy dokończą świadectwa swojego, bestia występując z przepaści podniesie walkę przeciwko nim, i zwycięży je, i pobije je. Trupy też ich polegną w ulicach miasta wielkiego, które jest duchowo nazywane Sodoma i Egipt, gdzie też Pan nasz był ukrzyżowany. I ujrzą ludzie z pokolenia, i z narodów, i z języków, i z poganów trupy ich przez pół czwarta dnia, a nie dadzą trupów ich kłaść w groby. A obywatele z ziemi będą się weselić z nich i radować się będą, i upominki poślą jedni drugim, iż ci dwaj prorocy trapili mieszkających na ziemi. Ale... Po pół czwartu dniu duch żywota od Boga wychodząc w w nich i będą stać na nogach swoich, a bojaźń Wielka przypadnie na tych, którzy ich oglądali. Potem usłyszeli głos wielki z nieba mówiący do nich. Wstąpcie tu i wstąpili na niebo przez obłok a oglądali ich nieprzyjaciele ich. I stało się tej godziny wielkie częsienie ziemi, a dziesiąta część miasta upadła i pobite są w onym częsieniu ziemi imiona ludzi siedem tysięcy. Drudzy przestraszeni są i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Biada druga przeszła, a oto biada trzecia przyjdzie rychło. A tak siódmy anioł zatrąbił i stały się głosy wielkie na niebie mówiące Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego, który będzie królował na wieki wieków. Wówczas tych czterech a dwudziestu starszych, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swoje i chwałę dali Bogu, mówiąc Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, któryś był i który masz przyjść, że wziąłeś moc swą wielką i królowałeś. I rozgniewali się poganie I przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni. I abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twojego, małym i wielkim. I abyś zgubił tych, którzy psują ziemię. Wówczas otworzony jest Kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza Jego w kościele Jego. I stały się błyskawice i głosy i gromy i trzęsienia ziemi i grad wielki.